Ale, ale ty jak mówisz prawdę, to mów prawdę, jak kawał, to stresz się. Bo później musi się śmiać sama ze swoją kawałek. Historia mojej emigracji. HistoriaMoyimigracie.com The shows will be English and Polish. Please subscribe i Pani przyjechał do Kanady w 1947 roku. Był jednym z pierwszych emigrantów przybyłych do Kanady po II wojnie światowej. Opowiadał o swoich przeżyciach wojennych m.in. w Tombruku i pod Monte Cassino. Osobiście nie mieliśmy okazji go poznać, bo pana Jana już nie ma między nami. Jego historii wysłuchali i ją nagrali wiele lat temu znajomi pana Jana, którzy byli i nadal są zafascynowani jego przeżyciami. Udostępnionymi nagraniami dzielimy się tutaj z Wami. Zapraszamy do kolejnego odcinka historii naszej emigracji. No i czwartego dnia z Konstantyborów wsieliśmy na taki okręt i przejechaliśmy, tam była taka przerwa w lądu, mhm. aby połączyć się z pociągiem mhm. i tam siedliśmy na, nie wiem nazwy, pociąg przez Ankarę, pociąg szedł, szedł, mhm. szedł. Ciekawa rzecz jak jechaliśmy przez te góry, przez te... E, mhm i naraz wyjeżdżałem, wszędzie okna zamykaliśmy o dym, mhm. tak, bo ja w tunelu to z parowozu dym. Tak, tak. No. I, te, I ja przekaliśmy pociąg stanu, stanu, tylko taki obszar jest powietrza i góry wielkie, kamienne, stanu i tam stanu wody nabierał do parowozu tak, i dosypywał węgla i ruszyliśmy dalej. Do żeśmy dojechali tym pociągiem do granicy turecko-syryjskiej. Tam na nas już czekały z tej brygady, która się zaczęła. I tam nas 75 zajechał, I tam, ja, ja już zobaczyłem, na naszywka sierżan, po polsku mówi, pierwsza druga Polska. To było Aleppo, miasto się nazywało. To nas zawieźli do Chomsku, tam w Chomsk, drugie miasto, gdzie się organizowała ta wyspa i nas przyłączyli do Legii Pszczoziemskiej. Mhm. A w ten czas to było 10 czerwca, gdzie Francja już upadała. Mhm. Nawet w Turcji nam powiedzieli, po co wy jedziecie, Francja już kaput, powiedzieli tak, mhm. no ale to my wiedzieliśmy o tym. Był generał Wagner był dowódcą. bo to była prowincja ta, to były e, Francja to zajmowała w no ja, Syrii. Mm -hmm. mm -hmm. I my nas przydzielili, bo to nas jeszcze dużo nie było. Do tej legi. Tak? I przydzielili nas do tej legi I myśliśmy tam i w obiady i to. Oni często wyjeżdżali w pewnych rusztunkach. Mieli takie spotyczki w góra z Arabami, stale, bo ta, oni na to i trzymali tych Arabów, Francuzi. Legia to jest kto? To są bandyci. To jest bandyta, że zabił panie ojca, czy mojego ojca i on, jemu się udało uciec i było wiadome, że uciekaj do Francji, to tam się do Legii przyjmą. Tam byli Niemcy, tam byli Francuzi i Polacy, a tak więcej nie znałem. Tam się nie pytali za coś przyszedł, tylko, tylko oni wiedzieli, że Liga tam składa się co. No i my tam byliśmy i tam to takie małe szczegóły, ja nie miałem w Żytwie do ogolenia. No i, no i ja zapoznałem jednego Polaka i ja mówię, ja mówię, czy ty nie idziesz na przepustkę do Hołsku? do tego miasta, a co ty chciałeś, mówię, a ja mówię, chciałem sobie brzytek kupić, dobrze, ja jadę na przepuskę i wiecie państwo, że jak oni tam weźli, ta Legia, te, te Arabi, to tak się bali, oni mieli te stoły poustawiane z pomarańczami, z jabłkami, tak. ze wszystkim, to ten gość, który ze mną pojechał, no, on tak szedł, wziął pomarańcz. Częstował się i nie byl nie powiedział ten Arabie, tak? Bo oni, tak, no. oni byli bardzo wrogo nastawieni na nim. No i my się rozeszliśmy z tym Polakiem tam na tym bazarze. A ja w dalszym ciągu szukam tej brzytwy. No i naraz, panie, idę dalej i spotykam tego... Zapomniałem nazwisko, a wiedział Starszy już. No i co, kupiłeś mnie twoje? Ja mówię, tak, kupiłem, dziękuję bardzo. A ja dwie ukradłem, ty durny, po coś ty kupował. No, tak nie oni byli. Mhm. Francja stanowczo, ten Wagner, generał, tak? który był dowódcą Legii. w Syrii, tak. to była kolonia francuska. Tak, tak, tak. Stanowczo uparł się i powiedział, że mimo że Peteń, ten Petain, generał ja, marszał tak. francuski, podpisał pakt nieagresji z Niemcami, mhm. że dalszej wojny nie mamy. Tak. A ten, on miał tak, nie za to parę tysięcy było. I nie. on, i teraz Polska, tam już 4 tysiące było Polaków, najechało. Takie... No i oni nam dali takie karabiny, stare, ze 100 lat, takie bagnety długie. U jej to krowy wyprzedził, takie długie te bagnety. Nasz generał Skopański dostał pismo z Anglii od generała Sikorskiego, dowódcy wojsk polskich i szefem tym, był hmm. premier, aby się wycofał ze Syrii do Palestyny. I generał Kopański pojechał z tym pisemkiem do, no, do Bejrutu. Okazać tym władzy syryjskiej, temu Francuzowi, że tak i tak. A on mówi, no, ja jestem tu głową, ten, ten Wagner mhm. i nie chciał brygady puścić i w Zastaw aresztował domem, ares, a, ten, aresztem domowym tego Kopańskiego. Nie chciałbym do kogo puścić. No to my, tam się zbuntowała taka zasetka tego i siłą go wyzwolnili. No co, że tam mają dogadanie. No. My mieliśmy taka... Tam po 10 amunicji nam dali, dużo nie dali. Mhm. Na karawie ale każdy miał coś. Mhm. I odebrali Arabów. Zmusili dwa pociągi, za, żeby nas wjeździć na Palestynę ta wojna. To jest wojna, to my przymusili. Mi. No to dzięki... Nam wszystkim, bo to chóra zrobiliśmy tych, a te muzułmanie się śmieli, Arabi, te nasze maszyniści. I przywieźli nas nad jezioro Genezaret. Genezaret ma trzy nazwiska, imiona. Mhm. Galilejskie, Nazareńskie, Tyberiańskie. Mhm. I tam byliśmy silni, aż Anglicy nas przyjęli. To był 40. roku w czerwcu. 40 to ja się był chłopaka, do rzeczy. I, to, I wie Pani, gorąco tam, ale pamiętacie z historii, jak Pan Jezus pojechał za apostołami na ryby i usnął na łodzi. Burza się za. Ja i burza straszna była, ktoś, Święty czy ktoś podleciał do Pana Jezusa. nie Datuj, bo to nie my. Giniemy, to nie my. A Pan Jezus ocknął Cicho szaju, tak. ale dosłownie jak się wejdzie tak daleko do wody, nie pójdzie się dalej takie fale na cały obszarze ten. <gry> co po trzech dniach Anglicy nas przyjęli zadowolone, bo oni tylko mieli armię australijską i trochę było artylerii angielskiej i było nowozelandczyków. I takie 4 tysiące to A, tak? obsługa trochę. I nas przyjęli i nas wywieźli z Palestyny do Egiptu, to <grym> przez Suez mhm. do Egiptu. I nas posadzili w takim e, miejscowości Latru. Mhm. To było 40 kilometrów od Jeruzalem. To było ba, parę kilometrów od Emam, gdzie Pan Jezus szedł już po smartwistaniu i spotkał się Manus, tego Piotra. Mhm. Taka jest legenda o tym. Tak, tak, tak. A na górce był ten zakon i tam byliśmy trzy miesiące. Trzy miesiące byliśmy. No to wyobrażacie sobie, my znamy historię Palestyny, to takie księża, takie ludzie, wycieczka, za, sobota za sobotą, autobusy zabierały nas, rozwoziły po wszystkich pamiątkowych tych tych, tych. Jeruzalem Jerozolim ten Morzu Martwym, ja mam rzędzie, się. To miejsce, gdzie Pan Jezus był krzczony, to jest mała kapliczka mhm. i wszędzie powiedzieli prawdopodobnie ci, co nas mhm. mhm. A za tą kapliczką jest zbudowany kościół mhm. przy Jordanie. A jak dojechaliśmy do Morza Martwego, Morze Martwe to jest takie no, jezioro. Mhm. Ale tam żadne żyjątko nie żyje. Taka słowa. W koło jest sól. Ja, ja, ja Moje zdjęcie to ja sobie tak leżę każdy ja powyżej kolan i się weszło, podnosiła to Tak. tak. Z Suez to już raz pojechałem z Aleksandry do... przejeżdżałem Suez. Na, takimi tratwami. To nie szerokie, to tylko na, na szerokość dobrego okrętu, tak? mm -hmm. tylko głębokie. Tak. No bo to wykopane jest. Tak, tak, tak. A później my nas wywieźli do Egiptu. Za Aleksandrą, tam dali nam takie stare baraki i nam tam dali te nad Morzem Śródziemnym, bo tam strasznie już Italiani nacierali, bombardowali. Strasznie bombardowali. Ale my się ich nie baliśmy, bo ich nie było widać. Oni tchórzali, te Italiani. Tak? Tak. Oni jechali, zaledno ten samolot dojrzałeś i narazu bomba. A tam huku, nawet huku jego, jak on jechał. Oni bali się zjechać, bo tu działa przeciwlotnicy tak? No i tam byliśmy do... To było w 40, 40 roku jeszcze, bo trzy miesiące byliśmy w Latro. I później nas wyjeźli do Aleksandry, do Egiptu. I tam byliśmy do czterdziestego roku. Dlatego, że Australijczycy na tarcie zrobili i nabrali 100 tysięcy Italianów do niewoli. I obsadzili wszystko w namiotach, w tego i naszą brygadę jeszcze ich dalej pilnowania. Tak. Nie było tam spokój, ROMLA jeszcze nie było, mhm. który Niemiec. Tak. Tak. Jeszcze nie było, broń. I to było Boże Narodzenie. I przeszliśmy do sierpnia mhm. i właśnie to kazali nam w ten czas rzucić, karabiny, to wszystko mhm. i przygotować się do wyjazdu. I my myśleliśmy, że to do Grecji nas tam mhm. zapchnął, A w Grecji taka była tam bijatyczka tych australczyków biednych i nasza artyleria była zwrócona, już szła artyleria nasza, ta brygady. Już była całe dwie godziny na morzu i ją wrócili, dlatego że Grecji już upadli, a Niemcy nacierali na Kretę, Aha. na wyspę Kretę. Aha. Tam jest duża wyspa kreta Australijczycy musicie wiedzieć, że to są, to jest wysła, tam jest 25 milionów. To jest obszar 20 lat więcej jak Polska. To obszar duży, ale tam duża pustynia. I Australijczycy pochodzą z więźniów angielskich. 200 lat temu wysłali, Anglicy nie mieli gdzie podziać tych swoich, co im tam przeszkadzało. I róbcie gościnie tego. I Nowa to są bardzo podobni ludzie, tak. bardzo podobni. Wiesz co, ja w to kudzyny był, w głowy. Mm -hmm. To jak nas spotkali w Aleksandrii w restauracji, bo blisko Aleksandrii byliśmy, to jak spotkali Polaków, to on się nie pytał, no złapał za menadżerkę, ożerek, orzełek, odprób. No i tenki powiedział o siebie <śmiech> ja pamiętam te daty. I o dziewiątej wyjechaliśmy i jedziemy dwie godziny, może na morzu jesteśmy i ten okręt odpływał od brzegu, to on prosto próbował, tak? Próżę na Grecję, bo tu Grecja, a Tobruk, Libia tu. To. I tak myliło do tego Tobruku, to nikt nie, nie życzył co jechać, bo to było tylko dojście morzem, a to obejrzone przez Niemców. Mm -hmm. I naraz na naszym okręcie, na, na, na zwiedzie tymi wojskowymi, tylko to pod takimi, i naraz taki śmiałek podszedł do tego marynarza angielskiego. I na wariata się spytał, ty mówi, kiedy my będziemy w Tobruku? W to A nie wiedział, tak się spytał, ale my tak przypuszczali, albo tu, albo tu. A on nic, nic, nic. Tam żadnej trwogi ten angielski nie zrobił, tylko powiedział o, rano one o'clock, mówił after midnight, powiedział po pierwszych noc, no już wiemy, no gdzie tak. jedziemy. No i żebyście wiedzieli, za no to tam jak zajechaliśmy, a na morzu angielskich samotów nie było. Bombardowali cały dzień nas, jeden okręt angielską, zatopiony. I jeden samolot zatopiony. I tego, jak zaje zajechaliśmy o pierwszy ciemno było, a taka góra nazywała się najważniejszy odcinek tam w Tobruku była, medawor, medawor. Mhm. To ona razem Australczycy odbili Niemcom, ale Niemcy się zgromadzili i odbili Australczy i później już nie puścili. I jak zajechaliśmy do to Tobruku zbomordowane to miasteczko, takie to był port. I ten okręt stanął daleko od brzegu, bo on nie mógł po tych gruzach dojechać. To takie te osadnicy zrobili z desek taki, Lata. z gruzu, taką dojść, że tak. każdy uklął na ziemi. Że na ziemi. <grym> <grym> Wieść się nie wiesz? Może ludzie nie wierzą, no nikt nie wierzą, ale ja wierzę. schron odbiera, a ten jego schron to by tam, nie było można kopać, bo kamienie. Kamienie i takie powierzchni pyłek, od tego Hamsinu. No i on mówi, że tego ja, on mówi, o to moje łóżko ja tu śpię i siedzę, mówię, jak bo trochę tak za go bo... I to było z takich czterech patyczków i worek od kartofli, żeby słońce, bo tam słońce praży. I ja tak usiadłem, a to taki tam był pyłek, tak może na, na grubość centymetra. Pyłek i te pchły, znalazły gospodarza nowego, no, w sekundzie całe nogi, karne nogi, od, słowo ponad. Ja się porwa, a on mówi, do wory, you for tak, tam były pchły, szczury, owszem myśli, te, i komary wieczorem. No, plak. Bo tam całe lato bez deszczu. I my potem zajechaliśmy do Basry, za to kumperską, tam orkiestra angielska nam grała marsza. I później na samochody i na zawiedzie do Mosulu. Tam byliśmy całą zimę, deszcze padały, namiotem. I z tej, z Mosulu, z tego Iraku, tam gdzie Korski przyjechał na defiladę, to było 4 lipca 1943 roku, to był Kirkuk, pustynia, i tam on miał defiladę. I po tej defiladzie widocznie umowę zrobił z Andersą, że wojska przejdą do Włoch i tak dalej, i tak dalej. To było już 43. rok. Trzeci rok I, i właśnie nas załadowali przez Jordan. Ale wyobrażacie, tam gdzieś w gazetach pisze czarna, czarne pole, kamień tak jak węgiel czarny. Jak przez ten Jordan jechaliśmy, piękna asfalta, asfaltowa to angielskie droga i tak tysiąc kilometrów bez duszy, bez drzewka, bez krzewka. I dojechaliśmy przez Am, tam tylko przejechaliśmy przez Jordan i nas do Syrii zawieźli. To już nie do Maszku, tylko tam w Do, do koło i nas zadowali i do Włoch przywieźli. To było przed Bożym Narodzeniem w 1943 roku. Każdy z nas już umiał jeździć pojazdem, wie Pani? Aha. Tam w tym to roku nam dali karierski, tam dali ciągi nas trenowali jeździć, mhm. a, nas, a przed tym to nie. I nas już później zrobili strukturami uczyć tych, co z Rosji przyjechał. Mhm. To tam byli nauczyć, a później już, już jechał. go zapotrzebował, bo zabili w tak, tym czasie. Tak. On w Gibraltarzach i to ciekało, że rzecz, kochani. Polska miała w Anglii tyle pilotów, Polaków, dobrych Polaków. I nie dali Polaka, tylko Czecha. I on go zawiódł tam właśnie na ten Middle na ten środkowy wschód. I on... On się wyratował za pomocą spadochronu, spadł w Gibla także w tej ciesnini, a 17, nawet jego córka, wszystko poszło. To było myślałem, że Rosji i Bóg wie jeszcze. Tak. Po co ambasador, jak on się nazywał? Co on miał do gadania spotkać sikorskiego w Maroko? Bo tam był. Gibraltar, tam jest. Maroku. Po co on miał do gadania, on coś miał, on był ambasadorem daj się w Polska, która właśnie złożyła bezprzykładne ofiary na dobra ludzkości, ma pełne prawo żądać, ażeby jej męczeństwo nie poszło na marne. Ożywiajmy więc ducha. Budzimy sumienie świata. Niechaj to czyni Rada Narodowa, niechaj będzie strażniczko nieugiętą tych wartości ducha i tego dynamizmu polskiego, które zatriumfują w bliskiej przyszłości. Tobruk to był zdobywany trzy razy. Jak przyjechali ci z Rosji do Palestyny, to oni ktoś, Sikorski chyba tam roz, rządził, z Anglii przyszedł. Żeby się połączyć z tym wojskiem, żeby zorganizować większą tego. Więc jak przyjechali ci z Anglii i osiedli w Palestynie, w Irii, w Iranie. I tam troszeczkę do życia doszli, bo każdy nieodżywiony, z gołą głową, wszystko, to było zawsze w jono, przepraszam. Biedne ludzie przyjechali, młode chłopaki, wszystko. To Bruku, jak ja leżałem, to Piękne szpitale pod ziemią, w takiej górze, bo oni mieli tych yy, Libijczyków, prawie za darmo to robota była. Piękne szpitale, to tam żadna bomba nie, nie rozbiła tego, chłodniutko tam była za zimnie. Jak, jak ja poszłem robić te operacje, to było w tych gruzach, to było tam stała bombardował. To on no, mówi, to szkoda. Mówi, dobrze, się, bo to niewyleczalny jest. I to materiał, dosłownie materia, jest, duży palc, tak się wrastało, Ja już nie mogę, bo No i tego. I dał da mi zaszczyt, mówi, do 14. Ja pamiętam. Ja liczę, liczę, liczę. No i co on mówi? Jeszcze nie śpi. Daj mu końskiego, ja mi dał tego końskiego, a mnie sekundy, ja już spałem. I jak te wie Pani przykryją się tą plandeką w to bruku? Tak. Tak. To ja mówię. I poszedł taka każdy spał, da. popalił papieros w liście, I pani już jest to to, to przy, i pisz. Szczury po raz. co te szczury strachu nam narobiły. Tak. To nazywali nasz szczury bruk. A tak, jest taki tak. Ta, ta, ta. ta to stał? Od tego, tam jak mu robię. bruk zdobyli Anglicy, a Niemiec już Włochany uciekł. To było w Boże Narodzenie w 1942 roku. W 1941 roku. I my byliśmy do, do marca. Bengazji to jest duże miasto w Libii. tam aż nas wycofali, byliśmy tam w obronie takiej, a Niemiec poszedł dalej, ale Niemiec siły nabył i uderzył, i uderzył, ale my już byliśmy, a my już byliśmy, blisko to ruku nazywała się Gazala. Tam Gazala to, ona nazwa była z jednego domu, tylko takie tam, nie była wioska nigdy, Gazala. W tym czasie, kiedy my byliśmy w tej obronie, Przyszedł rozkaz, afrykańska dywizja zwolniła nas, I przez to Zwolniła nas i, i my żeśmy dojechali karierkami, z czołgami, nie czołgami, ale z samochodami, tym krokami, do pociągu egipskiego i później na pociąg i przyjechaliśmy do Palestyny, Znaczy, jak się kołowało w głowie, do Palestyny. A, a tą dywizję afrykańską Niemcy zabrali do niewoli, bo oni poszli na hura, oni aż poszli pod granicę egipską, wszystko. To już dobro był w rękach ich. My siedzieliśmy na okręty w Suezie, już bezpośrednio to było przed Bożym Narodzeniem, takie mrzyste powietrze. Najgorszy strach było przejeżdżać przed Kretą, a to było widzialne na oko, że to Kreta jak się jechało okręt, a tam już byli Niemcy. Mm -hmm. I oni wiedzieli chyba, że my idziemy, mm -hmm. Tylko że oni byli zajęci, bo tu już Ameryka, ten Cecilię zabrała, o, to. To oni mieli już swoją robotę też. Mm -hmm. Ale nas nie bombardowali tam. Mm -hmm. Ale widzi pani, widzi pan, wojna ma swój sekret. Mm -hmm. Widzicie Panie, Anglicy robili, oni w Mosulu, tam przy granicy tureckiej były pobudowane żelbetony, szpitale podziemne, oni się przygotowywali, że Niemiec albo Rosja pójdzie przez Turcję i muszą tu się bronić. Tak, Tak. Anglicy. A nas przewozili, coś co przewiź takiego Polaków, przewiź jeden okręt przez Morze Czerwone, to kosztuje pieniędzy. To razy żywność, razy bo opał i tak dalej. I dlatego, żeby te śpiony dziennikarze, niemieckie i włoskie, że ruch wojsk jest. Mm -hmm. tak. o, o, symulować... Wojska tu jadą, wojska tu jadą, a, tu jechali... Dezorientację, a, tak. Arab powiedział, jechali, wczoraj załadowano ochry. dzisiaj nie, wraca z tą stronę znowu. Tak, mm -hmm. tak oni korzyści z nas nie mieli na początku, ale... Jak już później Niemiec uderzył, to tak? A, to, o to chodzi. Tak, tak. Anglicy panie, oni, ja niech kto chce na nich co mówi, ale byliśmy pod kasynem, tam 10 dni to trwało, bo to już czwarta nasza była ofensywa. Tam od Bożego Narodzenia się zaczęło. To, to pierwsza brygada od razu rozbita została, a nas, nas próbując rozpoznawczy, ja byłem taki w takich czołgach nienakryty. Patrolowe. Nas spieszyli. Te czołgi tam nie dojechały. Zostawiliśmy tam z kierowcami tylko. A nas 50 nas było, a nas do natarcia. Dowódco, w którym byłem te karierki, te patronowe czołgi, to był porucznik, porucznik Leśniak, on na minie wyleciał Zginął. z nami, zabity na... ale on zawsze się zwracał, ja się to, ja się to, na polowanie mnie brał w Mosulu no się przez Eufrat i Tygrys na polowanie na, ty, na dzikie świnie, no ja to tak żałowałem, bo to, a... A ten tygrys na wiosnę, no tyle na łódce było nas, było sześciu, a on jeden wiosłuje, a ona taka silna rzeka tam, bo ona się łączy tu za wartatem. Ja, Eufrady tygrys. Da. To on mówi, Jasiu, jedziemy na polowanie, a ja pójdę, bo ja zobaczyłem, że ja mogę się utopić, bo żeby <głos> na siedzimy, to był jeden poruszył taki z mój leśniak, ja i... Kapral Grocholeski, na czterech było. Tylko Grocholeski i ja. Tu. I mówię, rozejdźmy się, bo my nic nie zabijemy. Dobrze. I rozejdźmy się, ja poszedłem taki kawał na lecą le i lecą na <śmiech> mnie. A oj, oni mnie nie widzą ja ja nie widzę. Chrapa jest. A ja miałem ten maszynowy karabin. I strzelam na ślepo, żeby do mnie nie przyjechać. Bo mówią, ten dzik jak on ranny, to on idzie, on zamorduje człowieka ta, ta. i nie zabiłem go i, i zabili, zabiliśmy takiego wieprzka Niedużej i to tam, po, jak przyjechaliście, się, podzieliliśmy się na, na dwa plutony po takim kawałku, to czuć, powietrze nie smakuje. Na przepustkę, na jarmark takich targowica, a złota na sprzedaż wszędzie miał. Ta. Takie budki w sklepach i to byle taka. Mhm. I tam I kawałki, złota, kawałki złota, kawałki albo pierścienie, albo łańcuch. Mhm. Albo to takie by... złoto nieprzerobione, tak? Da, no, no przerobione już w ja szuterie. O, na, ta, ta, ta, małe. Ale... małe i duże. Niektórzy nasi to ja nie kupiłem żadne, bo tam ja i w karty trochę grałem. Tak, ale myślę sobie, że wojna wojnę, ja tam będę ciężarę takie no. To dosłownie bał się spać na sznurkach, spali i tu wiązali. Tak, bo kradli. Czerwone złoto. Tak, to nasi, nasi kradli. No panie, to jest za taniochę się kupiła. Ale złoto było 36 dolarów, tylko tu ja, my przyjechaliśmy. Uncja, tak. Unc. A teraz 400 coś. Proszę bardzo. No ta, ta, to za nas najlepszy inwestment. tego Leśniaczku. Leśniaczek, Leśniaczek był niewysoki, ale był fajny gość. I Leśniaczku na niego tak było. I mówi: ty weź do siebie dwóch granatów nabierz, amunicji, karabiny maszlowe i masz tu flagę złożoną, miał polską czerwoną ale bez trzanka. Skąd by, ja później się zastanawiałem, skąd by było, bo tam... My tam, no nic, się człowiek nie zdało sprawy, Niemcy się wycofali. Idziemy, idziemy, doszliśmy tak 100 metrów od tego klasztoru i naraz ja tak słyszę, gdzie? Ale to w promieniu dwóch kilometrów żywej duszy nie widać. Ale ktoś się rozmawia, głośno się słyszy. Ale się jak mówię, czy ty słyszysz, ktoś rozmawia. Ja mówię, tam? I my podchodzimy, a tam taka dziura jak ten stół w kamieniach. To jest 593, ta góra się nazywa. I tam już podchodzimy blisko, a tam szwarg od Niemcy na całego. Hmm. Taki tam szwargot, a my mamy zadanie, flagę powiesić. A my ciorki teraz idą no, no. po głowie, tak. O, a my najpierw, taką taką serię daliśmy z spandałów w tą dziurę, a oni tu byli, gdzieś tam dalej. Ucichli jakby maki. Ucichli, no i jak mówi, władziu, daj im Powiedz żeby ręce do góry, bo inaczej to granat, jeśli ma granat, to się rozrywa we wszystkie strony. I patrzę, idzie ręce do góry kapitan, Niemiec, dowódca Kasyna, ale my nie widzieli, że on dowódca Kasyna. Idzie on, Idzie drugi, idziemy, my odstąpili parę kroków na dziesięciu, to mało co, że ich, bo oni tam może broń działali, mają. No tak? ta. Oni wychodzą, ręce do góry, a my ich tego, żeby ich w nie puszczą. No. Pani się, ale my tam na każdym mrówki chodziły i to nie to była, ta była podhalańska dywizja najgorsze wojsko było niemieckie. No, my tam byliśmy, tam byliśmy cały tydzień, leżeli, czekaliśmy. I tam pierwsza brygada z naszej dywizji nacierała i strasznie wybili. Marnie mało zostało i później nasze bataliony rzucili, też wybili. Tam taka, dwa słupki, brama stała i Domek, to ten Domek doktora nazwany. I jak tą, tę bramkę, kto przeszedł to i żył, bo oni mieli tą przestrzeń tak już. Celowani byli. Mm -hmm. Siekli także strasznie. Mm -hmm. Z karabinu masz. No. Mm -hmm. To ja... Ja byłem kapral, a drugi był starszy sierżant, Pola. A trzeci był pod chorąży, I czwarty był pod chorąży, A ja byłem kapral, to znaczy najmłodszy, tak. najmłon, najniższy stopni, stopni, stopni, tak. Ale ja miałem drugą drużynę, bo dlatego, że ja już więcej tam znałem tak. z Wojewódka. I teraz ten leśniak dostaje rozkaz, żeby nasz pluton zdobył ten bunker niemiecki w kamieniu, w takich lożach. I mówi, Jasiu, przygotuj drużynę, ty pierwszy Z Czego? Ja myślę sobie pierwszy, myślę sobie Pierwszy skacze, 20 metrów do przodu i w lewo i tam na boczkach bunkry niemieckie zdobyć. <głos> zdobyć. A oni byli zdobyć. To tam te 20 metrów 8, ale tam były krzaczki. W tych były zaminowane takimi bombkami. Tam mm. jest mm. A oni mieli dziurę otwartą w proznanie. strzelali. Mm. To od razu z tych 50, naszych zabitych. Coś tam. I to tam byli, byli się więcej jak pół godziny. I krzyczą, że ojej, zabity, ojej, ranny, ojej, ojej. ojej. A ja jeszcze żyję, i macam się, nie zabity, niczego. I co ja robię? Ja w ten ogień wyskakuję do leśniaka, bo nie wolno mi samemu się wycofać. I ja melduję, ja się chyba, Pan Bóg cię prowadził, skaka jeszcze raz wycofać to frutko. Trzeci raz w nogi. ogień. Dosłownie. Ale ja już nie poleciałem tak na 20 metrów, tylko za kamień i krzykiem, tym, że żeby wycofać się pojedynczo. Tak. I tak się stało. To jeszcze całą noc tam byliśmy. Tutaj jak na, chodziliśmy, to tak namacą tu twarz, tu zabita, tu... Tysiąc było 150 pod tym kasyną zabitych. A wszystkich poraków zabitych we Włoszech 8 Oni przygotowani byli, ale Anglicy byli lepiej przygotowani we wodę, w benzynę i tak dalej, bo Niemcy to het tam nie. I oni się nie spodziewali, że Anglicy uderzą pierwszy. Mm -hmm. A Anglicy uderzyli pierwsze i tam tylko czołgi i artyleria walczyła, tam pierwszego wojska nie było To pani nie wiedziała i tam że się jeździli, to takie cmentarzyska tych czołgów, tych, tych, tych, tych trochów, tych rozwalonych. Nie ile was jest na pewno. No nie wiedzieli z jakiej racji, w się dzieje. No ale wychodzi i wychodzi na zewnątrz. To byście byliście w strachu, oni się przestraszyli. was. No ale, ale my mamy broń i ręce do góry, to jest dużym strachem. Ale ja pani coś powiem. Na odważnych, chcąc być wolnym, to nasz trzech. Jeden ma broń, tr po nas i zabici. No tak. A dwóch, trzech my może zabijemy, a resztę wolni by byli. No tak. Ale oni już byli z myślą poddać się. Ta, ta, ta. Oni to już ta. wiedzieli pewnie, że się poddali. I, i, i I patrzymy, 11. jedenastu ich wyszło. I my tak dech wciągnęli w siebie. On patrzy na mnie, ten oporuśnik. <śmiech> Mówi, ich po rewidu, a oni dwóch. Tego. I ja podchodzę do kapitana ja i myślałem, że on ma busolę na ręku. O, jak stanął pani na baczność i powiedział, że to jest military, że to jest rządowa, wojskowa, otrzymał. Te. I ja machłem rękę tam, mam zegar. A Australijczycy to tak na miarę zegarków nabrali, tak. jak Włochów brali niego. No, nie no i, i Leśniak mówi, poruszył, co robimy? A ja, ja to powiedział, a Czord z nimi, o tak powiedział. I ja tak myślę, on powiedział tak. Bo co czorlo, o się myśli, co robimy? Zabijamy ich i bierzemy. No. No, ale ludzie, no szwab, szwab, ale ta reszta, to tam byli no, nie tak, no, Ale prawo wojny jak ręce do góry, wie pan. No, tak. To nie wolno zabijać, to, to nie uczciwość. To, jest, to jest, a bandyta zabijają. Niech to zrobić, jest... prawda? I on poi, ja powiedział, czarodziemy, i ja tak pomyślałem, flagę z winą gorzej. I mi też nie mogę zdać. No, kawaleria nasza zawiesiła tam. Mhm. Ale no cóż z tego tam, no, tam mhm. zawiesił? A oni gdzie rozeszli? A on, no, no, no, no. no my, I my ich prowadzimy, my już nie puszczamy, ich prowadzimy do dobóstwa. Mhm. Oni wiedzą, gdzie idą już. Ja, oni, każdy uśmiech, jak my ich powiedzieliśmy, że idziemy. Ten porucznik kazał powiedzieć mi po niemiecku, to żeby Pani widziała na każdym ten uśmieszek, Oni spodziewali się, że my ich rozszerzyli. Aha, no. słyszymy. Tak, a co powiem, Tam, tam może w wypadku było. I, I my szliśmy i tam takie krzaczki. I ten kapitan w las potrącił ten drucik i ta bomba wybuchła. To nie bomba, ale taki granat tak. mały. Ale on zabije, on porani, tak. on dwóch zabije. I jemu urwało całą piętę, temu kapitanowi, a temu krocholeskiemu on prowadził, opryskało go tak krew cała na twarzy, on jego zdjęcie je I tego, o, I tego, i tego, i cholera, zastanęliśmy ten nasz porucznik jak mówi, ostrożnie po kamieniach wycofywać się, żeby nie ruszyć drugich tych ducie. No i żeśmy się wycofali i pośleśmy i artyleria niemiecka zaczęła bić z drugiej strony i tak przez nas, na klasę. I tego kapitana, poruci kazał, żeby dwóch Niemców wzięło i go niosło, bo ta się droga, drogi, on nie dojdzie. A oni nie chcieli, no to mi, z... dawaj, postraszyć karabinami karabinami i oni zlekli się i wzięli. I go nieśli ta, na zmianę. To 11, bo No go. Oni tam kilku, trzech było rannych, ale lekko, to on był pięty, krzyczał kaput, kaput, kaput, No i my usiedliśmy, ta artyleria bije i te Niemcy takie są zadowolone, widzę. I pyta się tak jeden drugiego i tego, co po niemiecku rozmawiał poleka, się mogą zapalić, a ręce jeszcze trzymają. A ten pyta się, no ja tak łagodnie o nich mówię, ale dranie. A, a ten pyta się, nikt zapal, mówi tam człowiek, nie dbajmy, mi tam nie, nie dbajmy. No i tak, i tak już naszył. I siedzimy, i ten, ja jestem tak na, na froncie od tych Niemców, a i oni, ten porucznik tu, ten Władziu Grochowski tam gdzieś z frontu siedział, a jeden niemiec tak pokazuje na nogawkę tutaj, tak na nogawkę, myślę, co on szłab do mnie tak wskazuje. Ja podchodzę bliżej i on mi pokazuje, a ja patrzę a tu na nogach Jest taka duża kieszonka z guziczkiem. I ja podchodzę odpinam, fina, tam taki sprężynowy nóż. Wyłoszczony, ja tego nie odebrałem. Przyznam go. Ja go przywiozłem do Kanady ten nóż. Mm -hmm. oh, no. Ja, ale oni mieli wrażenie. Gany no tak, tak, odbiorą, a w nogachce, tak jak ja ominąłem, to podchodzi do mnie, on miał mi okazję żgnąć. No tak, tak, tak w tym mówię. I my, ja, i my ich oddaliśmy Anglikom, dla niedaleko Taka. i poszło, a ten Gruzin jak na nas skoczył, ten kapina. Co było ich, powyższych, powyższał i my tego wydał nie, a ten leśniak nie chciał, bo to major, a tak. O, ale wie pani co by zrobili? Oni by nam sąd zrobili. Polski sąd by nam zrobił sąd, że jeźdź. to I pon, tak. no, bo Ja tam nie żałuję tego. Tak. Ranni leżeli Polacy i Niemcy. To byli jeden Niemiec, wyjął takiego właśnie noża i tu Polakowi dobił. O, a ranni jeden i tu leżał. A innych rannych leżało Niemców, to ten Żydek. To już było, już nie było już, było. Pośli Niemcy, ale rannych poznosili. To on podszedł do jednego Niemca, mówi chcesz papierosa, a już Żydki się zmówili polskie z Niemcami. Ja. No i on mówi, tam zapalł ten Niemiec z radością, łykał dym dwa razy i tego. I później mówi, czy chce wody. Też daj mu wam, miał w manierce każdy już miał wodę. I później jak się ten Niemiec napił i mówi, a ty wiesz, kto ci dodał tej wody? Dziu. To ten wypluł tą wodę. Oh, Wypląkł, prawda? Tak. Artyleria. O 11 pamiętam godzinie zaczęła być, to było 2700 dział, dział to było, artyleria, to huk. O godzinie 11 w nocy, a my leżeliśmy tam gdzieś w polu, to ciemna noc była, a pani mogła do zegary zobaczyć godzinę, wszystko, wszystko, tak. świat. I nic nie zrobili, na drugi dzień Niemcy z to Pani, to była ostatnia walka, my już byli zorganizowani. Dywizja była druga, trzecia i piąta, Polska. I Anglicy zorganizowali, pozmieniali dowódców i Montgomery go tam przysłał. Montgomery zorganizował, dostał silną pomoc w czołgach i silną pomoc w artylerii i samolotach. I oni już byli coś 20 mil na ziemi egipskiej, Niemcy. Oni chcieli zdobyć sułec, tak, tak. bo sułec żeby był dojazdowy, tak, tak. do benzyny, tak. do wszystkiego. Ja, Jak pan poszedł spać do rano, a ten Hamsin był w nocy, to pan spańskie ja, ryże, jak, jak, jak czerwone, od tego, to, ten pyłek. On zasłonił słońce wszystko. I to trwa nieraz trzy, Duża, Burza taka minut. piaskowa. Ta. Oni nazywają Hamsin, Hamsin. tak. Ta. Albo fata Morgana. Na, na pustyni, jak pan jedziesz z pojazdem. Tak, tak się No, zdaje się, że tak. już jezioro. nie diabła, pędzimy z radością, a to nie, to jest wyobraźnia, tak. Ale widać, że to jezioro. Tam tylko na mułach można było dowieść kawy rano. O, broń Boże o jedyniu. Gorący kawy to była słodka kawa. Żadnego poranku nie ominęli żołnierza, żeby się nie napił gorącego ranka. Tak A mów na zabijane było z amunicją, się no wszystko tak. 22 czerwca 1941 roku, ile dobrze pamiętam, Niemiec uderzył na Rosję. To już była klęska dla Niemców, dla Niemców i dla Rosji, bo Niemiec musiał. Wojska wycofać tak. stąd, dać tam. Tak. tak. ja. ja, ja. Bo jak? Jak my byliśmy na pustyni w Egipcie i dowiedzieliśmy, że, że Niemiec uderzył na... Co to miało do wypicia? Dzielił się po noparsku, aby się podzielić z radością. Słowo mówi, no teraz to on przegra, nie ma. I dowódcą został e, taki Gruzin. On po polsku nie umiał, tylko przeklinać, umiał po polsku pierwot. A z, można powiedzieć zaraza był. Ale majora mu dali, on był z cesarskiej armii. I oni go przyjęli chyba do polskiej armii. On był razem z nami w Tobruku. Uh -huh. Tak, on był tak. I on był w najwyższym stopniu po tym pułkowniku i jemu dali zlecenie. I ten sofians, melik sofians się nazywa on. To on tak, tak bluźnił, mówi, ty nie klej, nie pij, no kupuj kasztary, to kasztary to te złote fonty, ja, tak na żołnierzy. No i on 18, 17 maja to było nacieranie, a 18 maja ogłosili, że Niemcy poddali Wiecie co Rumnowi? O Hitler go, jak przegrali w wojnę, jak Anglicy nabili tych e, Niemców, Niemców, bo tam więcej... Niemcy nie wierzyli w oni tchórze. I oni, jak to go my żeby poprowadził ofensywę z, te, z Anglii, z Amerykanami z Anglii. Mhm. Jak on wystrzacili ten cały desem, mhm. 40. Czwarto. Tak. I on, e, on coś hit, na Hitlera był zamach. Pamiętacie? było. zamach. Ja był tak zamach. I on dziewięciu zna i no, mu się nic nie stało, on był w swojej schronie. I Hitler er kazał szukać, a znaleźć. I on dał Romlowi do namysłu. Albo ty jesteś mój generał i my źleśmy w zgodzie, bo on go miał posądzić, że on był w tej pacy, co na pił. Albo masz tu pigułkę, albo będziesz miał honorowy pogrzeb jako generał. No i jak kasino się poddało już że Niemcy wycofali się, to nas przez szerokość Włoch przewieźli na Adriatyk, bo to... nasza droga była przy Adriatyku, uh -huh. a piąta armia amerykańska szła tu, uh -huh. przy Napolu. Ta góra Medaur, to Niemcy siedzieli i oni cały dobrą widzieli bez żelazny. Dobry obszar mieli, ale też wyszkolone jest, troszeczkę kultury mają Niemcy. O godzinie szóstej czas kolacji w Szałusach, połowy <śmiech> Poszli no, na kolację. Co ja, miała ta wiara robić? Odpocząć. A Australijczycy to oni, Anglicy to krótki spodenkach chodził, za Tam nie kąpał się, może najwyższy To oni nie mieli czym obciąć tych skarpetek, spod. Ja takie były po to, Anglicy dawali długie, tak. te. Mhm. To im dyndały się, to on magnetem wziął, tak oblewał każdy. W kapeluszach swoich chodzili, a hełm nosili to. Włosi to są katolicy, dobra. Tak. Mhm. I w niedzielę Włosi strzelali. No to te Austrańczycy zrobili tak, wyjęli zapalnik, ale ładunek był w wózce, załadowali do działa artyleryjskiego, a napisane, o ile jesteś bono katoliką w niedzielę powinnyś dać spokój. I i te zaraz znaleźli te łózkie i odstrzelili do, do Osełczyków. O, oni fajne Osełczykcy. Oni w Kairze, jak na, na przepustie byliśmy, po wojnie już, To oni lubili w restauracji być te i dorożki wynajmować, tam samochodu nie było. To oni wynają dorożkę, tego Araba posadził na tył jako gościa, sam sam zachodnie. egi, kultura tak. i tak dalej. Ale jak my byliśmy na pustyni tam, i się do Beduinów, to oni w namiotach mieli, albo z gliny mieli, takie z błota ulepione. I co? Oni mieli wielbłądy i osły, oni ten nawóz, który wielbłąd dał, tego i na ściany przylepiali to był opał i To było bez dachu, bo... A jak właśnie najlepiej, to jajka najczystsze można kupić, oni tam w kurze. Jak weszłeś do namiotu tam to spokój i, i tam w dzieciarni w tym, a to duże namioty. I żony czterech, w każdym końcu żona, a on tak, a on bruda z taką faję fali. Ja jesteśmy tym latrum, przy Jerozolim i w Arabii zwykle, on osiołka i tak na długie nogi to prawie po mu się z tego osiołka, ale siedzi na nim i starego kuca, żeby jechał. I tak jedzie Arab, siedzi na tym osiołku, a za Arabem jedzie kobieta, ma tam dzieciaka przywiązanego na plecach i dźwięk dźwięk. tak deszokiem za nim pędzi. I tam to, czy to ja, czy ktoś powiedział, czekaj, zatrzymałem tego Araba. Zatrzymałem tego Araba, kazali mu zejść z tego osła, osła. daliśmy mu papierosa, ucieszył się tak strasznie, i tej, I tej żony kazali się wsieść na tego osiołka. Jak ona się cieszyła, ale myślimy o on ją zbije może. Ale cieszyła się tak i pojechała. I my patrzyliśmy, patrzyliśmy, bo to robi była, Może za 200 metrów, ale nie siadał. Odleciał na koniec wojny i nikt w ręce nie klaskał, jak Boga pokazał. We włoszech, tak? We włosy. I co teraz? I co teraz? Wiemy, że komunizm w Polsce. I co teraz? Każdy Gdzie jeden idzie Co dalej? A Angli Anglicy, powiedzieli? My was nie potrzebujemy, tak powiedzieli. Co chcieli Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters General Jodl the representative of the German High Command and of Grand Admiral Dernitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Force and simultaneously to the Soviet High Command we may allow ourselves a brief period of rejoicing. But let us not forget for a moment the toils and efforts that lie ahead. Japan, with all her treachery and greed, remains unsubdued. The injuries she has inflicted upon Great Britain, the United States, and other countries, and her detestable cruelties call for justice and retribution. We must now devote all our strength and resources to the completion of our task, both at home and abroad. Advance, Britannia, long live the cause of freedom. God save the King. Yeah. To to dużo wróciło, dużo wróciło, ale bardzo dużo. Ja później na Neapolu byłem tam w takim paczki przywozili, wysyłałem do Anglii, to ja na końcu przyjechałem do Anglii, bo ja przyjechałem w 1946 przed badach Bożym Narodzenia, a oni w lecie wyjechali. Czyli Fajni Anglicy musieli nas wziąć. Bo co, to my byliśmy jego armia, my należeli hmm, do ósmej armii, taki był. My tylko jako pod po, po polsku mowa i tak dalej, ale broń, wszystko mieliśmy to co i oni, i wyżywienie i to wszystko, my byliśmy tylko jako siła. Ale ona, ona, a. Ta, oni są kultura gdzie ich pójdzie? A ja jeszcze bym do, do Bożego Narodzenia My później nas dawali na, na Warty, przed tam, tam naiszczony nowy drzemny, nowy działa przed artyleryjski działa, takie przyrządy optyczne, na przykład lornetki, to wszystko, że przyrządy optyczne. Lornetki, takie aparaty do mierzenia artylerii, do przelewania innych wjawy, każdy... Miliony wartości. Działa nowe tenke. Każdy był piłą po przeczynaniu, żeby no, nie dłużyć. Bręnił. I kupił zastęp nowych opon. To w je jak szczury przychodziły. To nowe opony, to tam potrzebne wszędzie. A dlaczego ty nowe działa niszczyli? No bo już to jest oni nie chcą myśleć tych oni nie będą um, tego. Im kosztował, oni na ślęczu, im kosztował transport gorzej, przetransportować do aha, aha. Anglii. To już tam, to, zostawić jako, to, jako to, złomy. A nie chcieli sprzedać go do użytku, bo to tam partyzanci... No właśnie, tak. Ktoś przyznał. To... Z amunicją to gorzej, bo to sza, <laughs> trzeba sza, wystrzelać sza, chyba. Taki, no artyleryjski. artyleryjski jak pamiętam jechaliśmy no, od Bary, aż taka była droga nad Adriatykiem, prawie do, do tam co parę metrów takie zaszczy artylerijskie, a mu nie I tak brakowało, to podjeżdżał, brał, nie pitał się, Ten co Do swojego batalionu? Ja, ja wróciłem do swojego działu mm -hmm. I stamtąd zapisałem się na kontrakt do, do, do Kanady. I w maju żeśmy wyjechali. Aha. Ja że ja przyjechałem z Halifaxu bezpośredniej jak dzień. I tam każdy dzień, wolno tylko było mi 10 dolarów, nie wiem czy tu do co, co? I tam nie było specjalnego chłopaka. na nam nic nie dali tego jedzenia, tylko tak jak ktoś kupił tam bunkę kanapkę. I stoimy w czterech, ten mój farmer, o szkod. Tak, chodzi, chodzi, a my w mundurach byliśmy. Chodzi, e, na mnie pskamuje. To ten Marian mówi, Jasiu, ty jest sprzedany. No i on mnie zaraz nawziął. Mi się sobie i mnie przywiózł, to tam było, to już pod wieczór było. No i rzeczywiście żona, już ona miała chyba 50 lat, tego podlatuje, przywitała się ze mną. Przylatuje córka jedna, przywitała się Helena. To jest moja córka, przyleciała druga córka Lorna, przywitała się i ta Robi przyleciała. I jeszcze chłopak się ja mówię, to, to mam nigdy I później ta Lorna zaczęła na fortepianie grać, no to tylko, że nie umiera. No i on mówi, że ten farmer, ona, go się, ona mi się pyta, czy jesteś głodny. Ja mówię, tak, Czuję, ja będę zapierał się, jak ja to I, byłem, to? i za dolar pięćdziesiąt, pani mi tu kontrakt byliśmy, na dzień, na dzień. I on mówi, jak gdzieś to ty pójdziesz ze mną do barni, ja ci pokażę, co hmm. będziesz robił. Ale ja byłem na tyle bezczelny, i chciałem do matki napisać list, że ja tu już jestem. I ja mu mówię, że ja chciałem napisać list do rodziny mojej. O, on mówi, w, to jutro ci pokażę. No i po, te jutro, weszłem, ma tam 30 kroków, spojrzało na mnie. I jeszcze tak narzeczony na w boku, też przywiązany. Wasserman. on grali po obydwie. Ja miałem służbę do Plutonu tam. Prawie połowa była na przepustie i tak druga godzina po Czyli W Tych dwóch jeden był taki mały. Wasserman, a ten drugi był niewyny. Plecaki takie wyładowane i te chlebaki. Jak nigdy, wesołe takie, i oni musieli się odmeldować, że idą na przepustkę. No, pani kapralon mówi, że idziemy na przepustkę. Wesołe takie, ja mówię, to i ja wiem, że mieli przepustkę. i i tego, no, cześć, to on mówi, może się zobaczymy jeszcze, tak powiem. a w ten czas Korpus patrzył przez palcem na Żydków, bo tam oni chcieli być krajemiejscy, kraj był independent. I te Żydki się ulatniali do Żydków. No gdzie ich tam musiało mieć po co, na zabicie? Chce nie być. Się, tak. I oni nic tam nie reagowali tam. Nawet jak znaleźli, że on się tu znajduje, to ominęła żandre merydziaj. Jak po dwa lata. I nie przyszli z Nie, nie, nie jest źle. Jakie masz żeby, szczęście tak jak ja... No, żeby mnie zabili. Właśnie. <grym> Ale jak zabiją na no to i w podniebciu. Nie tak. ma czego szukać. To koc i agrafka zawinięta i ziemia. Mm -hmm.